Ale, we, ale weź ale, weź ty, mi tu jej, kurwa, bij. ale weź ty mi jej kurwa nie Ale jej kurwa niebi, bo mam dla ciebie sto razy ważniejszą robotę niż jakieś trącenie lewego jądra.